Stacja doświadczalno-chodowlana Spytkówki to miejsce, gdzie Saten Union testuje swoje odmiany zbóż i rzepaku, a Kierownik tej stacji, Mariusz Ratajczak, jest tutaj z nami. Oglądamy w tej chwili zboża, więc może zacznijmy od zbóż. Jakie doświadczenia prowadzicie? Dokąd te doświadczenia Was prowadzą? Może trochę powiem o historii. Stacja doświadczalno-hodowlana Unią Polska powstała w 2003 roku i od tego czasu prowadzimy doświadczenia, testujemy materiały hodowlane wszystkich hodowców zrzeszonych za ten Union pod kątem warunków głównie klimatycznych Polski. I hodowcy przysyłają tu swoje materiały, testujemy je w doświadczeniach. Szczególne znaczenie ta stacja ma w programie hodowlanym żyta mieszańcowego, ponieważ wiadomo Polska jest znaczącym producentem żyta. Dużo żyta się uprawia i nasi hodowcy chcą testować tutaj właśnie też materiały. Materiały, testujemy również materiały wyjściowe do produkcji mieszanców hybrydowych, żyt i, i główny nacisk jest położony tutaj właśnie na żyta. się, o żytach dosyć rzadko się mówi na pokazach polowych innych firm. Rozumiem Pana, pana argumentację, ona jest skądinąd słuszna, natomiast też polską specjalnością jest przynżyto. Tak, nie da się ukryć, Polska jest liderem w hodowli odmian przynżyta. Są hodowle polskie, które w znaczący sposób wpływały i wpływają na na hodowlę przężyta, no ale inni hodowcy również próbują coś w tym temacie działać i nie ukrywam, że wykorzystują naszą stację również do, do testowania nowych, nowych materiałów przężyta u zimnego. A to przypomnijmy, jakie parametry są najbardziej badane w Waszych doświadczeniach? Do czego dążą te doświadczenia? My mamy rozdział materiałów, rozdział badań na, na jak gdyby dwa kierunki doświadczenia. Produkcyjne można powiedzieć, czyli tam kładzie się głównie nacisk na plon, stosuje się pełną ochronę i właściwie głównym parametrem jest plon. Oprócz tego drugi raz te same materiały wysiewane są na poletkach mniejszych, bez ochrony i tam testujemy pod względem wszystkich tych cech odpornościowych, czyli odporności na choroby, na wyleganie, głównie te rzeczy. No i oczywiście bardzo znaczącym i ważnym czynnikiem jest zimotrwałość. No, zimotrwałość to jest temat, który wraca w naszym kraju raz na kilka tak. lat. Co by Pan doradził plantatorom? Bać się przyszłej zimy i siać wyłącznie te odmiany o bardzo wysokiej zimotrwałości? Oczywiście. Wybierając odmianę do do siewu, na swoje pole. Trzeba zwracać uwagę na plon, ale jakość tych, tych, tych materiałów, jak i właśnie na zimotrwałość, Te trzy główne czynniki myślę, że rolnik w Polsce powinien brać pod uwagę, ponieważ można tak powiedzieć, że z innymi rzeczami to można sobie dać radę z chorobami, z wyleganiem, a, a wpływu na, na warunki klimatyczne nie mamy. No i nasze materiały są testowane tutaj w Polsce, ponieważ w Polsce jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych warunków zimą testujemy również w innych częściach kraju jako za ten union, czyli w kierunku wschodnim, gdzie ta częstość występowania mroźnych zim jest jeszcze większa. Prowadzimy też badania w warunkach prowokacyjnych, czyli w tak zwanych skrzyniach nasypowych i w komorach chłodniczych. Skoro już poruszyliśmy temat zimotrwałości, to nie sposób pominąć rzepak, no bo... Rzepak niestety hmm. zawsze najbardziej obrywa, gdy sroga zima przyjdzie bez śniegu. Jakie macie dobre odmiany rzepaku, które zarazem cechowałyby się wysoką zimotrwałością? Prawda? Generalnie można powiedzieć, że odmiany Rapul są jedne z najlepszych, jeżeli chodzi o zimotrwałość w Polsce. Wśród najlepiej zimujących w tym roku odmian 15 jest naszych.